Ginek, Cześć, Aloj Zgodo. Słuchaj, możesz coś do pisania? Ja, bo ona ja no na chwilę z tej Ameryki dzwonia. Słuchaj, pisz www.beznazwy.net. Ja. Słuchaj, mi tu synki w tej Ameryce godają, że to jest ponoć podcast. Polski podcast, ale on jest jeden na caluśkim świecie, co on się w ogóle nie nazywa, no. Ja, chłopie, nie nazywo się i to jest polski podcast. www.beznazwy.net. Ja, słuchaj, wleź do tego internetu i mi tu potem wszystko opowiesz, jak to posprawdzasz. Ja, hopie, no, fajnie, to wiesz, by dokończyć. Ja też Cię fest kocham, no, przyjmij się, gynku, tęsknię za Tobą. Ja, przyleca na święta z tej Ameryki, to będzie fajnie. Ja, cześć, buziaki i pamiętaj www bez nazwy net. Ja, jedyny podcast na całuśkim świecie, co się nie nazywa. No cześć, buziaki, pa!